Znów Heron Znów, Znów Dziad i Heron Wjeżdża na beron Nasz skład tym jak szach i mat Choć nie ubywa lat nam w strachu traktam, nam Mową kiwam rap Adman, Zabawki mam jak Batman Dziad wumbad Dawaj tarty na platman Wiele lat ten bomba klat Rap Hat one Hat Hat mam Spokój mam jak Gandhi Mahatma Radę dam rap Kapelantat kopelat gram Grambal i Płynie gadka po samtach Bang bang pod ostrzałem jak hackman, jak kontra świat, chyba rację tu pachnął. Łyka fałsz publika, Łyka fałsz dziadwa. Łyka jak pelikan, Łyka jak pacman. A i takta, gadka oparta na faktach. Leci jak pompy na bagdad. Pan, jak pompy na bagdad. Ej. Czas leczy rany, czas jest nieubłagany Czas się famy, czas, czas go i dramy Dwie słów huragany walą z tej samej flamy Ten wiatr niesie zmiany Czas leczy rany, czas jest nieubłagany Urali Heron, dwa rap huligany Czasem czas dany nam jest jak test nam zadany Zdamy go czy nie zdamy? My PDG, najeżdżamy grę Heron, góral, głowy dwie, lecę jak te Na Napita cztery pory roku jak Vivaldi Scena w szoku, stoją z boku, mali i marni Widzę przez nich na wylot, jak ściany w szklarni Ściele madejowe wyro, tak łatwo palni. Czas ciągle płynie, tu nie upłakanie. Za tych, których nie ma przy mnie, nocą różaniec Wiosę, przesłanie, miłość, a nie granat Muzyka ta sama, dzisiaj w innych bramach Złamane serca, przywódzie i grama Całe życie tułaczem, tak mówiła mi mama Ostro dobre świry, poznaj z Nadal twardy charakter, do walki mam spiry. Nie myli się, tylko ten co nic nie robi Wy nadal w kierunku tym, tym samym nie zbaczam stroki Czas leczy rany, czas jest nieubłagany Czas się famy, czas, czas go i dramy Bieją słów huragany walą z tej samej flamy ten wiatr niesie zmiany Czas leczy rady, czas jest nieubłagany Murali Heron, dwa rap Czasem czas dany nam jest jak test zadany Zdamy go czy z Good morning Vietnam, dziady garapu Hetman Z własnym ryjem ten Ketman Nowy wiek, płynie ściek, zawiść Dobry Bóg zezmał Leknam Good morning Vietnam, dziady garapu Hetman z własnym ryjem ten ket mam Nowy wiek płynie ściek, zawiść ściekła Dobry Bóg zezwał lek nam To ten rap